Sektyblog.pl Nagranie pierwsze Notka 14. Dziś o świętych tekstach budyzmu Terawady Czyli Tipitace Zmienić trochę formułę publikowania notek Nie na stałe Na pewno A to dlatego, że Przez przypadek właściwie natrafiłem na podcast Częściowo związany z tematyką Tego mojego bloga Podcast o nazwie Odwyk Spodobał mi się dosyć No i postanowiłem samemu też spróbować Poeksperymentować Z tą formą I zobaczymy jak wyjdzie A wydaje mi się, że może wyjść całkiem fajnie bo kiedy tylko zacząłem prowadzić tego bloga, pomyślałem w ogóle o tym, żeby go prowadzić, nie miałem ambicji, żeby stał się on jakimś źródłem informacji na temat różnych doktryn, wierzeń, grup religijnych. Chciałem raczej pokazać, że można samemu spróbować znaleźć informacje również przez kontakt z odpowiednimi grupami, niekoniecznie wierzyć w to, co podają nam media. No i chciałem też przekazać swoje pierwsze wrażenia, a myślę, że dzięki tym nagraniom głosowym wyjdzie to o wiele bardziej naturalnie, zwłaszcza kiedy już pozbędę się tej tremy. No i dzięki temu będzie to lepiej spełniało swoją funkcję. Dzisiaj chciałbym co nieco powiedzieć o Tipitace, czyli jak już powiedziałem w świętych tekstach buddyzmu Theravada ale może najpierw o samej terawadzie. Terawada jest to sekta, właściwie nie wiem czy można to nazwać sektą, czy raczej szkołą, w każdym razie buddyzm ortodoksyjny. Wydaje mi się, że w przypadku buddyzmu ortodoksja jest bardzo pozytywną cechą. No i Tipitaka w języku Pali, w którym została właśnie spisana, oznacza trójkosz. Według legendy nazwa pochodzi stąd, że kiedy... Wydaje się, że na trzecim soborze buddyjskim postanowiono spisać e, nauki Buddy. E, zapisywano je na liściach i liście wrzucano do koszy, do jednego z trzech koszy, e, w zależności od tematyki danego tekstu. Stąd właśnie paliska nazwa trójkosz, czyli tipitaka. Pierwszy kosz stanowi vinaya pitaka, czyli takie pouczenia, zasady dotyczące regulujące życie mnichów, zakonu, tak zwanej Sanki. Drugi kosz jest chyba najbardziej interesujący dla osób z zewnątrz zainteresowanych terawadą. Jest to Sutta Pitaka, czyli kosz zawierający suttę, czyli te właśnie pouczenia zarówno odnośnie praktyki ludzi świeckich, jak i pouczenia odnośnie tego Jaki jest świat? Różne teorie dotyczące świata, może to później sprecyzuję. No i trzeci kosz. Abhidhamma Pitaka. To nie jest dla, dla ludzi pobieżnie zainteresowanych buddyzmem. Ja szczerze mówiąc nawet nie próbowałem dotrzeć do Abidamy, nie wspominając już nawet o czytaniu. Nie wiem w ogóle czy została przetłumaczona z języka palijskiego, nawet jeśli to nie wydaje mi się, żeby czytanie jej w innym języku niż w oryginale miało jakiś duży sens no bo są to po prostu takie pisane bardzo technicznym językiem wyliczenia spis na przykład różnych stanów umysłu i tam ich może być przykład kilkadziesiąt z bardzo szczegółowymi definicjami każdy punkt może mieć jakieś Twoje kolejne wyliczenia, no to nie jest dla ludzi zainteresowanych pobieżnie, to już raczej dla takich ludzi mocno, bardzo intensywnie się tym zajmujących. No ok, powiedziałem, że zaabidamy się nawet nie zabierałem, no ale nawet resztę taki też w bardzo niewielkiej części poznałem, a to po pierwsze dlatego, że jest ogromna, to naprawdę ogromna. A pewnie jest kilkadziesiąt razy grubsza niż na przykład Biblia. A no, poza tym cała została przetłumaczona z języka palijskiego. Tak więc nie miałem dużych szans w starciu z Tipitaku. Kiedyś nawet chciałem się palijskiego nauczyć, ale szybko poległem. No i muszę też powiedzieć, że w bardzo dużej części tego, co przeczytałem, nie rozumiem. A jeśli spróbujecie sami poznać troszkę Tipitakę, to myślę, że nie będziecie się z tego powodu dziwili. Mamy, możemy się spotkać z dwoma rodzajami sut, albo utwory takie typowo poetyckie, albo suty pisane prozą. i najczęściej wtedy takie teksty zawierają monologi albo dialogi, których treścią jest nauczanie Buddy lub którego jest jego uczniów na temat świata, umysłu tego jak osiągnąć bany, czyli wyzwolenie. Bardzo charakterystyczne jest i tym się chyba Tipitaka różni przede wszystkim od innych świętych tekstów, że nie ma w niej za dużo opisów cudownych zjawisk, magii, mitologii. Są, co prawda, takie elementy, o tym za chwilę, ale naprawdę nie ma ich zbyt wiele. Jest taka bardzo fajna historia, którą lubię i która wydaje mi się, że świetnie to em, obrazuje. Nie pochodzi ona co prawda z samego kanonu, czyli z Tipitaki, ale e, ze starożytnych komentarzy do Tipitaki. Jest to historia kobiety imieniem Kisa Gotami, której em, umarł syn. Im była tak zrozpaczona że chodziła po ludziach, błagając ich, aby dali jej jakieś lekarstwo dla syna twierdziła, że jej syn nie jest martwy tylko zachorował no i jeden z ludzi których zaczepiła powiedział jej, żeby udała się do Buddy z, tą, z taką samą prośbą ona tak zrobiła oczywiście to poprosiła Budda, aby dał jakieś lekarstwo dla jej syna. Buddha jej odpowiedział, że musi mu przynieść nasiono gorczycy, ale musi to być nasiono, które otrzyma z domu, w którym nikt nie umarł. Kisa go tam oczywiście natychmiast wyruszyła na pobliski wioski poszukać rodziny, która jej oferuje takie nasionko gorczycy zapukała do pierwszego lepszego domu wyjaśniła o co chodzi ludzie bardzo chcieli pomóc oczywiście kiedy się dowiedzieli że chodzi o życie i syna no ale kiedy zapytała czy ktoś w tym domu umarł to odpowiedzieli że nikt nie jest w stanie spamiętać wszystkich osób które umarły w tym domu Poszła więc do kolejnego domu ale tam odpowiedź była podobna tam również wiele osób umarło no, nie poddawała się, chodziła od domu do domu ale, jak łatwo się domyślić nie uzyskała nigdzie innej odpowiedzi no i w końcu dotarło do niej że gdzieby nie zapukała odpowiedź będzie taka sama że nie ma rodziny, w której nikt nie umarł i że jest to naturalne, że ludzie umierają że nie ma nic trwałego no więc kiedy już to do niej dotarło nie udawała, nie twierdziła, że jej syn jest żywy, tylko chory Poszła do buddy i poprosiła o przyjęcie do wspólnoty. No i właśnie to mi się wydaje bardzo charakterystyczne. Wydaje mi się, że to jest najbardziej znamienne, że rzeczywiście bardzo duża część treści Tipitaki nie dotyczy jakichś magicznych rytuałów, które mają zapewnić powodzenie w tym lub w przyszłym świecie. Ja to nazywam czasami takim konsumpcjonizmem religijnym. My tutaj według wielu tekstów religijnych, czy według wielu hierarchów, według wielu religii należy spełniać określone uczynki, wykonywać jakieś rytuały, no a w zamian kupujemy sobie tym samym jakieś profity w tym świecie, albo w przyszłym. No więc w tiptace podejście jest troszkę inne. Rzeczywiście chodzi o to, żeby coś uzyskać, wolność od cierpienia również od narodzin. ponownych narodzin. Natomiast nie jest to tak, że my coś mamy robić, a w to dostajemy. Jest po prostu przedstawiona pewna teoria, że takie wyzwolenie jest efektem pewnych starań, może być efektem pewnych starań czynności. No i właściwie dużą część treści przedstawionych w tiptace można porównać do takiego programu treningowego, który ma prowadzić właśnie do osiągnięcia tego wyzwolenia. Natomiast nie chodzi o to, żeby przekonać jakieś bóstwa, duszki, aby zesłały to wyzwolenie na kogoś. No właśnie, skoro już przy bóstwach w duszkach, wspomniałem, że jednak jakaś mitologia w Tipitacie występuje. No i oczywiście, są na przykład Dewy, czyli takie duszki, półbogowie, nie wiem do czego to właściwie porównać, nie są oni wszechmocni, chociaż Mogą mieć jakieś mocy, z tego co zrozumiałem, nie są też koniecznie zbyt dobre, no ale są to takie istoty niecielesne, które od czasu do czasu się pojawiają w Tipitace, coś tam mówią do Buddy, tudzież do jakiegoś innego mnicha czy mniszki. Jest też Brahma, czyli najwyższy bóg, ale... Ten Bóg jest zupełnie inaczej pojmowany niż w naszej kulturze judeo-chrześcijańskiej. To mi się bardzo podoba, bo w Tipitace Brahma jest bardzo potężny. Sam uważa, że jest wieczny, wszechmocny, nieprzemijający, natomiast on taki w rzeczywistości nie jest. Właśnie jest taka sutta, Brahma, nimantanika Sutta się nazywa, która opowiada o tym, jak Buddha przynosi się do świata Brahmy, aby go pouczyć, że właśnie nie jest tak dobrze, że on też jest istotą przemijającą. Bardzo mi się podoba to, że w tej sutcie Buddha w pewnym momencie mówi o potędze Brahmy, wymienia jak jest on ma niesamowite moce, możliwości, zrozumienie świata, wiedzę, ale zaraz potem dodaje, że nie jest od niego gorszy, będąc człowiekiem, ale jest od niego lepszy, bo więcej dostrzegł, zrozumiał i to czyni go kimś ponad tym najwyższym bogiem, Baka Brahmą. Jest też w mitologii przedstawionej w Tewitace taka postać, która nazywa się Mara, Sły. Nie należy go zupełnie mylić znaną nam postacią szatana, nie wiem co prawda jak to interpretowali prości wieśniacy dawni, ale dosyć jasne jest, że jest to metafora sił takich jak zwątpienie, nienawiść, strach czymiących w każdym człowieku. Ja bardzo lubię właśnie suty, w których występuje Mara. Zresztą w tej sutcie, o której przed chwilą wspomniałem, Brahmanimantanika Sutta, również Mara występuje i przekonuje Buddę, żeby jednak uznał Baka Brachmę za kogoś lepszego od siebie. Grozi mu, że jeśli tego nie zrobi, to odrodzi się w piekle, a jeśli będzie czcił Baka Brachmę, to odrodzi się w niebiosach. No ale odszedłem trochę od tematu, miałem mówić o marze. No więc są takie sutty, w których Mara występuje i próbuje kogoś niechęcić do postępowania właściwie do kroczenia tą ścieżką e, przedstawioną przez Buddę. I zawsze jest tak, że ten, do którego Mara przemawia, w pewnym momencie dostrzega, że jest to właśnie głos Mary, to wątpienia tego którego doświadcza i wtedy bardzo stanowczym, bardzo stanowczymi słowami odrzuca to z wątpienie na przykład, jeśli właśnie wątpienie próbowało Mara zasiać w danym mnichu. Jest na przykład taka sutta o niszce sama, którą bardzo lubię. Niszka sama usiadła do medytacji no i pojawił się Mara i powiedział do niej tak. To, co tak trudne do osiągnięcia, może być osiągnięte przez mędrców. Kobieta z jej malutkim rozumkiem nigdy tego nie osiągnie. No i wtedy ta mniszka w imieniu sama właśnie zorientowała się, że to słowa pochodzące od Mary i odpowiedziała mu, kiedy umysł jest właściwie skoncentrowany, kiedy wiedza płynie ciągłym strumieniem w trakcie prawidłowego wglądu w damę. Jakież znaczenie ma kobiecość? Kiedy ktoś myśli „jestem kobietą”, albo „jestem mężczyzną”, albo nawet „jestem czymkolwiek”, ten jest kompanem do dyskusji zmarł. Strasznie fajne, prawda? możemy w Tipitate znaleźć jeszcze inne formy myślenia magicznego. Tak na przykład Buddha, potem jego uczeń Ananda e, podają przykłady magicznych mocy i zdolności, które osiąga się po uzyskaniu tego stopnia Arahampa, czyli e, po osiągnięciu nibbany. No i tam są wymienione na przykład takie moce jak stawanie się z jednego wieloma, z wielu jednym, wyłanianie się spod ziemi jak spod wody, chodzenie po wodzie, lewitowanie, no i inne takie właśnie abracadabra. Oczywiście jest od razu wyjaśnione dlaczego nie widzimy tego na każdym kroku, dlaczego ci, którzy osiągnęli ten stopień Arahanta, nie popisują się tymi zdolnościami no, ale trzeba przyznać, że to nie ma zbyt dużego znaczenia w Tipitacy tak naprawdę. Rzeczywiście są takie elementy magiczne, które mają budować jej autorytet. Natomiast zarówno w dzisiejszych czasach, a wydaje mi się, że również w dawnych czasach też tak było, autorytet typitacji nie wynikał z tych twierdzeń o różnych nadprzyrodzonych zdolnościach, ale rzeczywiście pewnej mądrości, która jest tam zawarta. No i jeśli już mówimy o mitologii i o magii, no to oczywiście nie sposób nie wspomnieć o ponownym odradzaniu się, czyli samsarze, od której wyzwoleniem jest nibbana. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to się ma do reinkarnacji. Podejrzewam, że dla prostych wieśniaków w starożytności tak było, pewnie jest tak Również nadal, że to ponowne odradzanie się jest właśnie takim zwykłym straszakiem, tak jak reinkarnacja, który ma motywować do odpowiedniego zachowywania się. Natomiast pewnie są jakieś niuanse, którymi ta koncepcja przedstawiona w Tipitace różni się od reinkarnacji, chociażby dlatego, że w tipitace, według Tipitaki nie ma czegoś takiego jak nieśmiertelna dusza, nie ma... Nie ma nieśmiertelnego tworu, który moglibyśmy nazwać sobą, tak więc nie ma też co się odradzać, przynajmniej nie ma nic nieśmiertelnego, co mogłoby się odradzać. No natomiast faktem jest, że to ponowne zradzanie się jest elementem doktryny przedstawionej w Tipitacie Jest opis 31. W angielsku nazywa się Plains of Existence. Ja tego tłumaczyć nie będę, bo wyszła po jakaś ochylna kalka językowa z tego. No, opis jest dosyć barwny, chociaż nie tak barwny jak w innych religiach ze znacznie ogatszym systemem wierzeń. Wspomniałem o mądrości zawartej w Tepitaka i chyba warto ten temat pociągnąć. Muszę się tutaj przyznać, że mam ogromną słabość do Tarawady, a to pewnie będzie widać właśnie w tym, co teraz powiem, a może raczej słychać. Przede wszystkim, bardzo znana jest na przykład kama Sutta w opcji zostało przetłumaczone jako nauki dane kalamum. Niestety często przytacza się tam e, pewien fragment e, wyrwany z kontekstu i w dodatku błędnie przetłumaczony, według którego miałoby wynikać, że w buddyzmie absolutnie nie należy polegać na żadnych autorytetach, a jedynie oprzeć się na własnym doświadczeniu. Nie jest to do końca prawda, natomiast rzeczywiście zupełnie inaczej są rozłożone akcenty niż w większości religii mi znanych. Rzeczywiście bardzo ważne jest osobiste doświadczenie, kwestionowanie autorytetów, natomiast te autorytety te autorytety yy, muszą być, ale zaufanie do autorytetu nie jest narzucone z góry. Zaufanie do autorytetu rodzi się stąd, że na początku stosujemy się do pewnych wskazań na ślepo, żeby je przetestować. Kiedy okazuje się, że kolejne instrukcje uzyskane od naszego autorytetu rzeczywiście dają pożądany skutek, to no tak intuicyjnie możemy temu komuś lub czemuś zaufać i zaufać, że kolejne instrukcje, które otrzymujemy, również są prawidłowe. Bardzo zachęcam, żebyście jeśli Was to interesuje, znajdziecie chwilę czasu, żebyście sobie przeczytali właśnie nauki dane kalamum, chociażby po to, żeby kiedy natkniecie się przypadkiem na ten fragment, właśnie błędnie przetłumaczony, zerwany z kontekstu, żeby wiedzieć o co tam tak naprawdę chodzi. Ogólnie w Tipitace możemy znaleźć wiele takich elementów, które może nie zaskakują nas jakoś bardzo. Nie jest to coś bardzo nowatorskiego czy coś, czego gdzie indziej nie moglibyśmy usłyszeć. Natomiast bardzo zaskakujące jest, że znajdujemy to w tekście religijnym i że ten tekst religijny rzeczywiście zawiera bardzo mało elementów, które wywołują naszą konsternację, czy, czy są niespójne, czy nielogiczne. Ja chciałem w tym miejscu podać jakiś przykład taki fragment jakiejś suty, ale myślę, że nie warto, bo dla każdego, do każdego inny fragment może bardziej przemawiać. Zachęcam natomiast bardzo, żeby zajrzeć na stronkę tak na marginesie wszystkie odnośniki oczywiście zamieszczę w odpowiedniej notce na septyblog.pl. Zachęcam, żeby tam odwiedzić, poczytać parę sut, na pewno coś ciekawego zaskakującego swoją prawdziwością każdy znajdzie, przynajmniej tak mi się wydaje. I rzeczywiście to jest coś, co mi bardzo imponuje. Zaskakujące jest po prostu czytać tekst religijny, nie zachwycać się bogactwem świata mitologicznego w nim przedstawionym, nie protestować w duchu przeciwko kolejnym naciąganym argumentacjom, przeciwko błędom logicznym w nim zawartym, a rzeczywiście sobie tak pomyśleć, kurczę, no to prawda jest. Tak, chwalę tyłu i wypowiadam się o nich w samych superlatywach, ale oczywiście nie jest pozbawiona wad. I taką najbardziej rzucającą się w oczy i największą chyba jest mizoginia zawarta zwłaszcza w i czyli tym koszu, który reguluje życie zakonu. Jest taka ciekawa historia, według której ciotka biologiczna Buddy historycznego Zaję taka ciekawostka. Terminem budda historyczny określa się postać literacką, czyli tego buddha, którego obraz wyłania się właśnie z Tipitaki. Natomiast nie wiem, czy prowadzone jakiekolwiek badania mające potwierdzić historyczność tej postaci, jej autentyczność, ale nawet gdyby to nie wydaje mi się, żeby wynik tych badań miał jakieś duże znaczenie dla autorytetu Tipitaki, który, tak jak mówiłem, wynika z jej treści, a nie, nie z historii, czy, czy jakichś magicznych twierdzeń. No ale wróćmy do tematu. Otóż ciotka Buddy chciała zostać przyjęta do zakonu. Ale poprosiła o przyjęcie Buddy, a wtedy Budda przyjmował tylko mężczyzn. Więc ona prosiła go trzy razy, Budda trzy razy jej odmówił. Wtedy ona udała się do Anandy, tego ulubionego ucznia Buddy, który również poprosił Buddę trzy razy, Budda trzy razy odmówił. W końcu po usilnych staraniach obojga Budda się zgodził, ale wymusił na tej kobiecie, aby przyjęła osiem dodatkowych zasad, które całkowicie podporządkowywały zakon żeński zakonowi męskiemu. I tak najważniejsza chyba jest pierwsza z tych ośmiu zasad, która twierdzi, tutaj mówię z pamięci może trochę niedokładnie, ale sens jest taki, że każda mniszka, nawet jeśli żyje w zakonie już od 100 lat, musi oddawać cześć każdemu mnichowi, nawet jeśli dopiero w tym dniu został wyświęcony. Natomiast żaden mnich nie może oddawać czci. Oczywiście to jest określone, w jaki sposób się tą cześć oddaje. Chodzi o rozmaite gesty. Żaden mnich nie może oddawać czci innej mniszce. No i mamy też jeszcze inne zasady. Przede wszystkim, na przykład jeśli chciano przyjąć kobietę do zakonu, to wymagało to zgody zarówno zakonu męskiego, jak i żeńskiego. Tak samo zarówno zakon męski, jak i żeński mógł ukarać mniszkę, natomiast zakon żeński nie mógł ukarać mnicha. Mniszka nie mogła w żaden sposób pouczać mnicha. No Później stworzono takie obejścia że co prawda rzeczywiście mniszka nie może powiedzieć Michowi powinieneś zrobić to czy tamto, ale może powiedzieć, że w dawnych czasach porządni mnisi robili to czy tamto. Albo że mnich, który znajdzie się w takiej sytuacji powinien zrobić to czy tamto. No ale i tak pozostaje fakt, że kobiety są mocno dyskryminowane w samce, czyli w zakonie i są traktowane w sposób bardzo upokarzający. Później zresztą dodano reguły do patimokhy, czyli zestawu podstawowych reguł mnichów. Dwie reguły, które mówią o tym, że mnich nie może oddać niespokrewnionej ze sobą mniszce szaty do wyprania, no i jeszcze jakaś reguła podobna jest, nie pamiętam jej teraz dokładnie. Natomiast jest to dosyć marna ochrona. Na przykład jeśli mnich napastował seksualnie jakąś mniszkę, to zakon mniszek może postanowić, może podjąć decyzję o ukaraniu go. Ukaranie mnicha przez zakon mniszek polega na tym, że mniszki teraz solidarnie nie będą oddawać mu czci. Czyli tam kłaniać się, czy składać sąsów od się nie pamiętam. dla no nie jest to ważne. Ale wtedy taki mnich, o ile nie odbył samego stosunku, o tym później, e, musi pójść do swojego zakonu, tam powiedzieć o co chodzi, powiedzieć, że przeprasza. No i wtedy ten zakon mnichów wysyła pośrednika, który mówi mniszkom, że ten mnich przeprosił. Ale one nie mają możliwości odrzucenia przeprosin. Mnich przeprosił, więc teraz znowu mniszka, Nawet jeśli od 100 lat jest mniszką, musimy mu oddawać cześć, nawet jeśli wczoraj został wyświęcony czy przyjęty. Po narzuceniu tych ośmiu reguł, Budda jeszcze mówi taką uroczą rzecz. Otóż stwierdza, że gdyby kobiet nie przyjąć do zakonu, to damma, czyli to jego nauczanie, ta prawda, przetrwałaby tysiąc lat. Ale ponieważ kobiety zostały przyjęte do zakonu, damma przetrwa tylko 500 lat. Przypominam, że według buddyzmu te słowa wypowiedziano 2,5 tysiąca lat temu. Wspomniałem już o czymś, co nazywa się Patimokha. Jest to właśnie dosyć ważna część vinaya Pitaki. Jest to zbiór reguł, odpowiednio 227 reguł dla mnichów oraz 311, zdaje się, reguł dla mniszek, które regulują życie zakonu. No i są one dosyć dokładnym opisem zarówno relacji w zakonie, procedur, jakie należy podjąć wobec niepokornych, czy występnych mnichów i mniszek, oraz zawierają reguły dotyczące samej procedury, samego treningu. Na przykład to, że jak mnich czy mniszka idzie, to nie może nie może machać rękoma. Albo, że chyba jest taka reguła, która mówi, że nie można oblizywać wart. Albo ile jedzenia maksymalnie można sobie wyżebrać. Albo mnichi żebrzą po jedzenie. No w tym czymś nie wiem, jak to się odmienia, w tym co nazywa się patimokhą. Poza tymi ośmioma regułami, kobiety również są dyskryminowane. Na przykład, mnisi mają cztery zasady, których złamanie prowadzi do natychmiastowego i dożywotniego wykluczenia z zakonu. Wśród nich jest właśnie stosunek seksualny z kobietą. Natomiast kobiety takich reguł mają 8. No ale poza tym, gdyby nie ta nizoginia i dyskryminowanie kobiet, nie udało mi się znaleźć czegoś, co by było jawnie głupie czy nierozsądne. Co do niektórych reguł, rzeczywiście nie wiedziałem, jaki jest cel ich wprowadzenia, ale to nie znaczy, że. Nie ma jakiegoś głębszego celu za nimi. Podobno w suttach każda z tych reguł została wprowadzona przez Buddę po przeanalizowaniu jakiegoś przypadku złego czy nieodpowiedniego zachowywania się przez mnicha czy mniszkę. Zmierzam powoli do końca, to wypadałoby jeszcze powiedzieć, o Jatakach. Jataki są to takie opowieści należące do Sutta pitaki, które przedstawiają poprzednie wcielenia Buddy. Nie są one może jakoś zbyt ambitne. Można je porównać do takich opowiastek dla dzieci i nie tylko dla dzieci, tylko kiedy tutaj wstaw imię swojego bohatera był malutki. Moralność w nich przedstawiona też jakoś nie zachwyca, nie odpycha też, no i jeśli ktoś lubi takie rzeczy, to polecam jakiegoś dużego bajdurzenia czy bardzo rozbudowanej mitologii, tam również nie ma, natomiast merytorycznie, ewidentnie odstają one poziomem od, od pozostałej części tej pitaki, którą przeczytałem. No i Damapada. pada jest to zbiór wersów często wyrwanych z kontekstu, z utworów poetyckich, z poetyckich zawartych w Tipitace. Według mnie nie niesie z sobą jakiejś dużej wartości merytorycznej również. Tłumaczona dokładnie nie jest może zbyt piękna, natomiast jest jedno tłumaczenie bardzo ładne, bardzo poetyckie. Oczywiście, jak to było, w takich przypadkach wiąże się to z tym, że nie jest zbyt dokładne, no ale skoro, jak już powiedziałem, nie ma to dużej wartości merytorycznej, to wydaje mi się, że warto do niego sięgnąć. Ja takie rzeczy bardzo lubię i bardzo chętnie sobie tego słucham. Wam też polecam. Jest to do pobrania, jako dwie płyty audio. Link oczywiście wrzucę na sektyblog.pl No i to chyba wszystko, co miałem do powiedzenia na temat tipitaki. Bardzo chętnie dowiedziałbym się, co myślicie o tej nowej, nowej formie publikowania notek. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie komentarze na sektyblog.pl. Fajnie byłoby wiedzieć chociażby, że ktoś dotarł aż do tego momentu. Oczywiście tego bloga prowadzę przede wszystkim dla siebie, no ale im większe zainteresowanie ludzi, tym większa przyjemność z niego. Wszelka muzyka wykorzystana w tym nagraniu jest objęta licencją Creative Commons, można ją za darmo posłuchać, pobrać z internetu. Wszelkie linki oczywiście na sekty.blog.pl No i cóż, to chyba wszystko. Do przeczytania albo do usłyszenia Sam jeszcze nie wiem